Chodzi pastuszek za gąseczkami, a ma ich razem siedem. Chodzi pastuszek za gąseczkami, ja tam za tobą nie będę. Mariollo. Mariollo. Moja dollo.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 Moja dolno, i nie dollo. Skubie, pastuszek, gąseczki z piórek. Toć z nudów trzeba coś dłubać. Skubie, pastuszek, gąseczki skubie. Ja tam nie będę cię skubał.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 I Mario. Mario. Mario. Hey!